Cześć! Słuchajcie, podcastu Inny Koncept. Ja się nazywam Paweł Duraj i prawdę mówiąc mam tutaj parę rzeczy jeszcze do wyprasowania, więc wkręciłem w dupę swojej nagrywajki najtańszy, najprostszy stojaczek, y, taki do aparatu fotograficznego. Stojaczek ten ma trzy giętkie nóżki, które oplotłem wokół mm, deski, która się opiera o ścianę tutaj zaraz przede mną i mam nadzieję, że to wszystko nie kopertnie, nie wywali się, nie spadnie i się nie rozwali, nie rozpryśnie w drobny mak nagrywajka, która jednak troszkę kosztowała. I przede wszystkim jestem zadowolony z tego, jak działanie zamierzam jej wymieniać. Także nie spadaj nagrywajka, broń Boże. Chcę nagrać spokojnie ten wstęp. Tak. Yy... I przy okazji wyprasować te parę rzeczy. Dzisiejszy odcinek miał wyglądać zupełnie inaczej, bo Parę dni temu wpadł mm, mi do głowy pomysł, że może by tak zrobić serię takich wstawek do odcinków dość sporych, bo kilkunasto no max 20 minutowych wstawek, w których bym prezentował przez parę odcinków historię e, różnych rodzin, które między innymi przez swoje działania biznesowe Stały się jednymi z najpotężniejszych, najbogatszych rodzin świata. W końcu kiedyś nie było tak, to nie były czasy takie jak teraz, że w przeciągu 15-20 lat od zwykłego przeciętnego człowieka, przeciętnego pod względem majątku, można stać się jednym z najbogatszych ludzi na świecie tu patrz ci wszyscy internetowi potentaci nie, jak Bill Gates y, twórcy Google'a, Facebook'a i tak dalej nie, dawniej trzeba było pracować na swoją pozycję we świecie y, no, przez wiele dziesiątków lat, nawet przez pokolenia i y, no Parę lat temu interesowałem się tym troszkę, przeczytałem parę y, biografii. Okazało się to tematem całkiem interesującym, i jak powróciło mi to do głowy te kilka dni temu, no, postanowiłem nagrać to. Najpierw sobie opracować, y, przypomnieć parę faktów, wypisać je na karteczce, a potem y, opowiedzieć o nich tak w ramach podcastu może kogoś to zainteresuje i tak też zrobiłem na razie z jedną rodziną o nich posłuchacie dzisiaj i kiedy przystąpiłem do montowania tego zdałem sobie sprawę, że wyszło mi 30 minut nagrania, 30 minut i tak już zwięzłej i takiej skondensowanej dość mocno opowieści jakbym chciał to wrzucić jako tylko jeden z segmentów odcinka odcinek by musiał trwać z 50 minut przynajmniej, no z godziny to by było dobrze a to troszkę za długo, prawda? zamiast tego wypuszczę parę samodzielnych odcinków o tej właśnie tematyce tematyce historycznej poniekąd tak skupionej troszkę na, na tych właśnie, troszkę, skupionej przede wszystkim na historii tych paru rodzin, o których chcę opowiedzieć. Kto tam będzie? Tak początkiem całego cyklu yy, mogę powiedzieć, że no, na pewno, na pewno chciałbym yy, powiedzieć parę słów o rodzinie Toyoda właściciel, to są właściciele e, Toyoty, oczywiście. E, I y, no, poza tym, może Rothschildowie może no, Rockefellerowie na pewno. Oj tutaj o samym e, seniorze, o samym założycielu e, firmy, y, o Rockefellerze znanym, no to by można było opowiadać przez wiele, wiele godzin. Y, Ford, tak, to też taka postać, o której by warto wspomnieć i też, też założyciel dynastii Fordów. Baringowie. A dzisiaj Guggenheimowie. Rodzina żydowskiego pochodzenia i yy, nagrywając opowieść o nich tak troszkę starałem się to żydostwo wyciągnąć na wierzch, co mi oczywiście nie wyszło, bo nie, jakoś tak nie potrafię jechać po Żydach, ani po... w ogóle po ludziach. Nie, to jest moja wielka wada. Tak byłoby przynajmniej kontrowersyjnie, byłoby ciekawie, bo yy, może może ktoś by powiedział, słuchając mojego odcinka, że bzdury gadam, jestem rasistą, jestem okropny i... Yy, Chcę nagrać ze mną coś innego, zupełnie od innej strony. Już mi się parę razy coś takiego przydarzyło, przynajmniej przynajmniej raz yy, z bardzo dobrym skutkiem. Yy. Wtedy nagrywałem odcinek o, o Krakowie, o krakowskim rynku i tak o tym samym centrum, samym środku starego miasta w Krakowie. Yy. Po czym po wysłuchaniu tego odcinka pewna słuchaczka stwierdziła, że gówno wiem, e, że Kraków wcale taki nie jest, że to jest tylko część Krakowa. Ja mówiłem, że to jest tylko, tylko część Krakowa e, omawiana w odcinku, ale i tak ją zapowietrzyło troszkę e, i stwierdziła, że musi mi pokazać zupełnie inny Kraków nową hutę. Tak powstał bardzo fajny odcinek o Nowej Hucie. Zresztą do posłuchania w archiwum innego konceptu. Gdzieś tam na stronie wisi. Eee, tak, muszę zejść po koszulę. Gdzie indziej, no to może wyłączę teraz to pierwsze wejście. Um, usłyszymy się jeszcze na samym końcu odcinka. Jak już skończycie słuchać o samych Guggenheimach. Swoją drogą, mam nadzieję, że nie przekręcam ich nazwiska, ale to z niemiecka, więc raczej nie powinno być tam żadnych pułapek czytelniczych, słownych. Tak. Jak to było dawniej z Żydami, to mniej więcej wszyscy wiedzą. Raczej za nimi nie przepadano. Podobnie było w Niemczech, XVII-wiecznych Niemczech. Podobnie było w miasteczku Guggenheim. Tam no, znudziły się już ludziom regularnie urządzane pogromy. W końcu biegając za Żydem można się spocić, podpalając mu dom można się oparzyć. Różne wypadki chodzą. Lepiej, lepiej wyrzucić Żydów za granicę miejscowości, a najlepiej niech się wyniosą poza granicę kraju, prawda? W końcu Niemcy to rozsądni ludzie, wiedzieli co robią, podeszli do tego z głową, tak z zapasem. I jedna z rodzin mieszkających w miasteczku Guggenheim no, postanowiła przybrać nazwisko pochodzące od tej właśnie miejscowości, w której dawniej żyli. To była dosyć częsta praktyka, bo nazwiska Żydów, ich prawdziwe nazwiska, były raczej dość trudne do wymówienia dla Europejczyków, więc no taka praktyka, jakieś podkreślono przywiązanie dzięki temu do miejscowości, w której ród powstał, z którą się czuł związany. Tak powstała rodzina Guggenheimów. Osiedlili się oni w Szwajcarii, mm nie żeby tam było jakoś znacznie lepiej jeśli chodzi o sprawy takie społeczno-żydowskie ale, ale dzięki ciężkiej pracy dzięki y, dobrze prowadzonym interesom udało się Guggenheimom osiągnąć jako taki majątek dorobić czegoś i byli najbogatszą rodziną żydowską w okolicy w końcu no, pomieszkali tam ze 100 lat. W końcu y, pojawił się na świecie ktoś taki jak Simon Meyer Guggenheim. Żył on w latach 1792-1869. I y, no wtedy już było w Szwajcarii, w mieście, gdzie, gdzie mieszkali coraz trudniej Żydom. I no i to się wiązało z głównie, głównie z y, obciążeniami różnymi podatkowymi. Na przykład, jak się spaliła lub została spalona synagoga, no to za każdym razem gmina żydowska musiała wykupywać pozwolenie specjalne od, od miasta na odbudowę. Jak się spalił czyjś dom jakiegoś Żyda, oczywiście, niezależnie jak, jak ten Żyd był bogaty, zawsze dom musiał być kryty słomą. No, bo taka się łatwiej paliła niż dachówka no to trzeba było odbudowywać i, i odpowiednie opłaty ujścić za to a także jak Żyd chciał się, mm, chciał się ożenić z Żydówką jakąś no to trzeba było odpowiednią opłatę, odpowiednio wysoką też wnieść do e, skarbu miasta do kasy miejskiej i e, Simon e, Mayer Guggenheim no, owdowiał. Miał już trochę dzieci, ale, ale no stwierdził, że ej dopiero wchodzi w średni wiek, jeszcze jest tutaj w okolicy taka całkiem fajna Żydówka. Może nie był jakimś ortodoksyjnym Żydem, nie był, nie był e, zbyt mocno przywiązany do tych tradycji takich e, narodowo-religijnych, ale jednak co tradycja, co tradycja należy należy jej e, obchodzić. I, no i tak policzył sobie razem z tą wdową z którą się miał hajtnąć że bardziej im się będzie opłacać jeżeli wypłyną do Ameryki w końcu różna, różni znajomi żydowskiego pochodzenia dalecy krewniacy donosili stamtąd że tam Żydom dzieje się dobrze, dobrze się im powodzi i są oni traktowani tak dobrze, niemalże tak dobrze, jak inni. Na równi z innymi wyznawcami, chrześcijanami, katolikami, protestantami. Ojej. Nikt w to za bardzo nie wierzył, w takie bajki. No, kto by Żyda tak zwoł jak człowieka? Ale... No ale... Co było robić? Trzeba było się spakować i razem z dwanaściorgiem dzieci z dwóch poprzednich małżeństw i jego i jej spakowali się i popłynęli za wielką wodę, żeby się osiedlić w Stanach Zjednoczonych. I tutaj się w zasadzie zaczyna historia bogactwa Guggenheimów. Zaczęła się ona dzięki sprytowi, energii i, i umiejętnościom w dostosowaniu się do okoliczności, jakie nastały. To były takie ważne cechy w handlu tkaninami, odzieżą, przyprawami i czymkolwiek innym się dało. I właśnie na handlu takimi rzeczami, głównie to były tkaniny i hafty, Guggenheimowie się wzbogacili na początku. Ich y, męscy potomkowie byli posyłani do szkół. To zresztą y, znana znana tradycja y, u Żydów, że od zawsze, od zawsze, jak tylko dało się, zaciskając pasa, y, wykształcić jako tako męskiego potomka, dzieci w ogóle y, żydowskie, no to, no to Żydzi posyłali swoje potomstwo do różnych szkół, kształcili je sami, żeby miały coś w głowie. I synowie Simona Meyera zdobyli takie dobre wykształcenie w Europie, praktykując w różnych, w różnych fabrykach, tkalniach, no tam, gdzie, gdzie produkowano najlepsze tkaniny i hafty w końcu w tym biznesie siedzieli, musieli wiedzieć o nim jak najlepiej. I jeden z synów Simona Meyera, Meyer miał na imię, tak wyróżnił się spośród, spośród całego pokolenia młodego, wzrastającego dopiero. Miał nosa do trafnych inwestycji i zbił pokaźny majątek na akcjach kolei. Można powiedzieć, że to był ten długi, przysłowiowy wręcz żydowski nos. <grym> Kolej wtedy dopiero była budowana, intensywnie się rozwijała i szybko, szybko przyniosły te akcje Naprawdę pokaźny majątek rodzinie i stali się niemalże milionerami. Co na owe czasy, no to było powiedzmy 20 razy więcej, czy to nawet więcej, z 25 razy więcej niż dziś. Meier Guggenheim podjął decyzję, bardzo ważną decyzję, żeby zainwestować w olbrzymie płacie ziemi w nadziei, że znajdzie się tam jakieś bogactwa naturalne. Srebro, które były, było w zasadzie równoznaczne z pieniędzmi. Miedź, która była potrzebna do budowy całej rozwijającej się wtedy intensywniej sieci drutów kabli telegraficznych więc podrożała niesamowicie, a także ołów, który też ostatnimi czasy niesamowicie podrożał, bo wzrastało szybko wzrastało zapotrzebowanie na amunicję, która głównie z ołowiu była robiona, a także inne inne bogactwa, jak jak węgiel, jak żelazo coraz bardziej się liczyły, bo przemysł intensywnie się rozwijał. I równocześnie bardzo dbał o rozwój i zdobywanie nowych kontaktów handlowych, znajomości, czy to udzielając mniejszych lub większych pożyczek, albo też wchodząc w różnego rodzaju inwestycje. Wszystko po to, żeby mieć kontakty, żeby wiedzieć co się dzieje, co jest tak powiedzmy na topie. I żeby móc dojść do inwestycji, które dla obcych raczej są zamknięte. Tym bardziej dla obcych Żydów. Żydów, no, może w Ameryce ym, nie byli Żydzi prześladowani, ale jako taki antysemityzm w niektórych kręgach panował. Normalna rzecz. W Ameryce też są światli ludzie, też się poznali na Żydach i tak oto stanął mocno w górnictwie z tym, że pff, żydził, cały czas żydził, polegało to na tym, że wykłócał się o każdy grosz sądził się o każdy akry ziemi, o każdą akcję zakupionych inwestycji też wojował ostro, ostro i pewnego dnia stwierdził, że Kutnicy zarabiają zbyt dużo, gryzą zbyt wielki kawałek ciasta, który no, leży w górnictwie. Wiadomo, to co się wydobędzie z ziemi trzeba jakoś przerobić, przetopić, zrobić z tego jakiś wyrób, żeby sprzedać dalej klientom. No okej. Okay. Co zrobić w takiej sytuacji? W końcu huty są potrzebne, nie będzie sprzedawać grudki miedzi na ulicy. Odpowiedź sama się nasuwa. Trzeba kupić hutę. No i zainwestował w hutnictwo. Co w pierwszym momencie wcale nie było takim dobrym interesem. Przerażona rodzina zauważyła, że nie dość, że hutnictwo nie przyniosło spodziewanych zysków, to jeszcze naraziło ich na ogromne straty. Więc Mayer Guggenheim, postanowił, że zbierze wszystkie swoje dzieci, całą rodzinę i... no i powie im, postawi sprawę przed nimi jasno, jest jak jest, ale mamy mnóstwo posiadłości, mamy mnóstwo majątków różnego rodzaju, jeżeli chcecie, ja to wszystko odsprzedam, wycofam się z biznesu, dostaniecie swoje części i będziecie za to żyć dostatnio do końca życia. Ale może lepiej jest zainwestować, włożyć w to nieco trudu, włożyć w to jeszcze nieco pieniędzy, żeby dorobić się większego majątku. Nie tak jak inni którzy w owych czasach no i, i w zasadzie przez całą historię ludzkości, jak tylko się czegoś dorobili, no to chcieli powić się w luksusach za te słusznie zresztą zarobione pieniądze. Tak, Guggenheimowie stwierdzili, że pieniądze najlepiej nadają się do tego, żeby robić następne, większe jeszcze pieniądze. Trzeba więc inwestować dalej. Spojrzeli na południe, na dalekie południe, bo aż na Meksyk. O Meksyku wiadomo było, że ma dość sporo bogactw naturalnych, których nikt nie wydobywa. Dlatego, że miejscowa ludność taka rdzenna i zubożała ludność, która przybyła z Europy wiele lat temu, no to żyje na granicy ubóstwa i no, często to są analfabeci, a klasa średnia tam heh, raczej nie pała się do prowadzenia interesów bo no bo to nie przystoi szlachcie nawet troszkę jeśli już z ubożałej no to jednak nie lepiej to zlecić komuś innemu hm. z tym że rząd także nie za bardzo chciał dopuścić inwestorów zagranicznych no bo głównie pchali się tam Amerykanie, protestanci, a katolicy Meksykanie nie, nie lubili ich, bo z, z przeszłości jeszcze było sporo zadr z wojeń różnego rodzaju między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi. Sytuacja ta jeszcze bardziej się pogłębiła, e, pogłębiła kiedy w e, 1890 roku Stany Zjednoczone podniosły, drastycznie podniosły cła na importowane srebro i inne takie te kopaliny za południowej granicy. Większość hutników, większość właścicieli kopalni pogodziła się z tym, no cóż zrobić decyzja rządu, mądra czy głupia, a jej, trudno to ocenić ale Guggenheimowie aj, oni się nigdy nie umieli godzić z czymś takim zawsze postanowili zawsze chcieli jakoś pokonać te przeciwności i obrócić je na swoją korzyść tak było też tym razem wysłali najbardziej obiecującego najbardziej takiego obrotnego przedstawiciela trzeciego już z omawianych pokoleń chłopak miał na imię Daniel troszkę matka tam protestowała przed wysłaniem go do dalekiego Meksyku, no bo, no, wiadomo, no, dziki Meksyk, e, dziki zachód jeszcze po drodze, pełno bandytów po drogach, nie wiadomo, co go tam spotka, ale on odnalazł się bardzo dobrze w Meksyku. Okazało się, że o ile e, nie lubili tam Amerykanów, tak protestantów, tak e, Daniel Guggenheim, Żyd, jeszcze z europejskimi manierami, no to bez problemu dostał się tam na salony nawet. I, no i odbył parę pogawędek z, z prezydentem Meksyku, który no wiedział, że kraj potrzebuje zagranicznych inwestycji i dał bardzo korzystne dla Guggenheimów koncesje na otwarcie kilku hut, a także na wydobywanie różnych kopalin. Ze wszystkich tych kopalni, które albo kupią, albo, albo ee, zainwestują w już istniejących kopalniach. Mogą robić tam interesy właściwie dowoli. Mało tego, pozwoli też na sprowadzenie sporej, <śmiech> sporej ilości Nowoczesnych maszyn hutniczych, górniczych ze Stanów Zjednoczonych bez opłat celnych, no bo w końcu żadnego interesu na tych cłach by nie zrobili, gdyż yy, Meksyk nie posiadał produkcji takich maszyn. Daniel powrócił do Nowego Jorku w chwale trymfu. Stało się jasne, że nie ma co dalej zajmować się mniejszymi biznesami. Trzeba rodzina Guggenheimów musi całą swoją energię włożyć w górnictwo i hutnictwo. Najstarszy z braci, Izaak, został więc wysłany do Europy, żeby możliwie jak najkorzystniej zlikwidować handel tkaninami i haftami co kiedyś było samym sercem rodzinnego biznesu. Na tym właśnie zbili swój pierwszy majątek Guggenheimowie. Dalej to był dosyć korzystny interes, ale no, nie tędy była dla nich droga. Zdobyli już Guggenheimowie Meksyk, byli znacznymi graczami w samych Stanach Zjednoczonych. Otworem przed nimi stała teraz Alaska. W 1967 roku Rosjanie sprzedali Amerykanom Alaskę za 7 milionów i 200 tysięcy dolarów, co jak się szybko okazało było bardzo niską ceną. I szybko wyruszyli w Alaskę, na Alaskę, Poszukiwacze złota, poszukiwacze srebra, a także inwestorzy szukający miedzi, żelaza, węgla, innych bogactw ziemi, w tym Guggenheimowie, szybko się tam znaleźli. I o ile te łatwiej dostępne tereny zostały szybko rozparcelowane przez pomniejszych graczy, którzy często w pojedynkę Szukali tam różnych bogactw, tak Guggenheimowie postanowili zaryzykować, odczekać swoje i kiedy tylko dotarły do ich uszu pogłoski, że gdzieś tam w głębi lądu jest taka niedostępna góra, pod którą ponoć jest całkiem sporo miedzi, no to wysłali tam specjalistów, którzy przez parę miesięcy prowadzili badania i okazało się, że leży tam jedno z najczystszych i najbogatszych złóż miedzi w ówczesnym świecie. No, jak tylko się o tym dowiedzieli, no to postanowili zainwestować olbrzymie pieniądze pieniądze, przeolbrzymie pieniądze. Tylko, że sami nie posiadali takiego majątku, jaki był potrzeby. Zwrócili się do swojego wielkiego konkurenta JP Morgana. Nie, żeby on jakoś lubił Żydów, albo lubił robić interesy z Żydami, ale no, Guggenheimowie mieli y, swoje już, y, swoją markę i... Y Propozycja, jaką wysunęli Morganowi, była też całkiem korzystna, więc po wysłuchaniu po przedstawiciela Guggenheimów, JP Morgan spisał z nimi umowę, na mocy której postanowili wspólnie zainwestować w budowę olbrzymiej kopalni na Alasce. Tutaj może sięgnę do materiałów źródłowych. John Davis pisze tak: Trudności przedsięwzięcia leżały głównie w jego rozmachu. Po pierwsze, trzeba było poprowadzić mającą 200 mil i kosztującą 25 milionów dolarów linię kolejową od morza do Kennecott Mountain przez delty wielkich rzek, lodowce i głębokie niezbadane kaniony. Następnie wyłożyć kilka milionów dolarów na falochron chroniący zatokę i wybudować w niej port przystosowany do przyjmowania wielkich fraktowców. Kolejnym krokiem była budowa lub zakup floty parowców, która mogłaby dostarczyć rudę miedzi do huty Guggenheimów w Tacoma. Aby zaopatrzyć w paliwo kopalnie, kolej i parostatki, trzeba było odkryć kupić i eksploatować kopalnie węgla. Aby zbudować obozy górnicze i składy, położyć tory kolejowe, odstępować szyby i chodniki w kopalni, trzeba było kupić lub wydzierżawić, a potem wyciąć całe wielkie lasy. I wszystko to trzeba było zrobić na dalekim pustkowiu na krańcu znanego świata. Cóż tutaj dużo mówić, Guggenheimom udało się to w przeciągu paru lat i szybko ruszył tą nowo wybudowaną linią kolejową pociąg z najtańszą miedzią świata. A miedź, miedź bardzo skoczyła wtedy, no bo już zaraz miała wybuchnąć pierwsza wojna światowa i do końca, 1918 roku Guggenheimowie na samym tylko wydobyciu z tej jednej kopalni zarobili dziesięciokrotność tego, co Amerykanie dali Rosjanom za całą wielką Alaskę. Guggenheimowie dysponując takimi dochodami, dochodami wielkimi nie przestawali inwestować w miedź, węgiel, żelazo, w lasy. Wszystko, co tylko można było kupić. Nie tylko w Meksyku i na Alasce, czy też w samych Stanach Zjednoczonych, ale już na całym świecie. W Boliwii, na Malajach, w Kongu i Angolii. Tam kupowali cynę, kupowali diamenty i stali się wielką jedny, jedną z największych światowych potęg. A wszystko to w obrębie jednej tylko rodziny. Tutaj taka mała ciekawostka. Jeden z przedstawicieli rodziny, Benjamin Guggenheim, zmarł na pokładzie Titanika. W zasadzie to miał on płynąć innym statkiem z Europy do Ameryki, ale statek ten ze względu na jakąś drobną usterkę musiał zostać w porcie i Benjamin wraz ze swoją kochanką wsiedli na pokład W Pewnej nocy poczuli wstrząs, no i zaalarmowani zamieszaniem na całym pokładzie no to opuścili swoją kajutę i udali się w kierunku szalup ratunkowych. Benjamin, widząc co się święci, wsadził kochankę swoją do szalupy i wmówił jej, że tylko tak załoga dmucha na zimne, że zarządza ewakuację. No i że za parę godzin, no może góra parę dni, Tytanik zostanie naprawiony i popłynie dalej. Kobieta więc wsiadła, a on wraz ze swoim przyjacielem poszli, poszli z powrotem do swojej kajuty. Ubrali się w najlepsze ubrania i poszli sobie gdzieś w kierunku mostku, no nie wiem gdzie, w każdym razie minęli po drodze załogę i powiedzieli załodze, że chcą zginąć jak dżentelmeni, zachować godność kiedy pójdą na dno. Poza tym Benjamin kazał przekazać swojej rodzinie, że nie pozwoli by praca, by ludzie mówili o tym, że bogacz, a bogacz się uratował, podczas gdy jakaś kobieta zamiast niego utonęła. Taka była w nim iskierka bohatera. A co do reszty rodziny i ich, ich dalszych losów, no, mieli majątek niewyobrażalny już, nie mieli absolutnie co robić z tymi pieniędzmi, Podobny problem dotyczył Rockefellerów, Morganów, kilka innych rodzin. I podobnie jak tamte rodziny, postawili na awans społeczny, żeniąc się bardzo dobrze. O, tutaj zresztą taka też ciekawostka a propos tych małżeństw. Męscy potomkowie Guggenheimów ponoć byli raczej brzydcy taką mieli właśnie żydowską urodę, ale tylko do pewnego momentu, bo później jak już byli bogaci, no to hmm, powiedzmy, że ich urok osobisty ułatwiał im znalezienie pięknych żon. Na dzień dzisiejszy wręcz to byłyby supermodelki. Więc w kolejnych pokoleniach siłą rzeczy hmm, dzieci były coraz, coraz Ładniejsze. A poza tym, poza tym awansem społecznym, kupowaniem sobie różnych urzędów, no to zajmowali się filantropią. Taką na szeroką, na szeroką skalę rozciągniętą. Fundowali stypendia, fundowali szpitale i budowali przede wszystkim muzea, bardzo Guggenheimowie znani są ze swoich muzeów budowanych w różnych częściach świata. A dzisiaj, dzisiaj dalej ten ród trwa, jednak już nie siedzi tak mocno w biznesie, zadowala się tylko akcjami, a, a samo prowadzenie biznesu zostało powierzone w ręce menadżerów, ludzi, którzy się na tym znają, specjalistów. Można więc powiedzieć, że rodzinny biznes przetrwał ile? Cztery pokolenia? To jest taki wspólny mianownik różnych rodów, które zdobyły wielką sławę i wielki majątek właśnie w konkretnym biznesie, czy to w bankach, czy to w przemyśle, czy właśnie tak jak oni w bogactwach ziemi. Jest to taki wspólny mianownik, że w końcu w którymś tam pokoleniu brakuje odpowiednio zdolnego potomka który by to wszystko pociągnął dalej brakuje też chęci no bo zamiast zrobić pieniądze po co robić dalsze pieniądze jak już tych pieniędzy jest aż nad to? warto warto może więc zająć się przyjemnym życiem rozwijaniem się czymś innym no i tak Guggenheimowie też wpisali się nieco w annały lotnictwa zainteresowani byli lotnictwem, a także nawet lotami kosmicznymi. Tak, to wymaga już olbrzymich pieniędzy. Oni tam swoje piętno też odłożyli, wpisali się w podbój kosmosu. W czym można dopatrywać się sukcesu rodziny Guggenheimów? Różni znawcy mówią, Badacze dziejów mówią o tym, że przede wszystkim to była liczność pokoleń kolejnych. Mieli po prostu dużo dzieci, więc zawsze znalazł się ktoś, dwie, trzy, cztery osoby, które e, byłyby w stanie rozwijać biznes dalej. Aż do momentu oczywiście, kiedy przestało to być konieczne. A co do e, rodzinnej tradycji takiej, no to też rodzina się rozrosła, jej więzy też się bardzo rozluźniły. Z jednej wielkiej firmy powstało wiele mniejszych i nie utrzymują już od wielu, wielu lat takich kontaktów, jakie utrzymywali kiedyś. Nie jest to też już dzisiaj żydowska rodzina za bardzo. Już żyjący na początkach XIX wieku senior rodu Simon Mejer nie był zbyt takim ortodoksyjnym Żydem. Kultywował tylko tradycje nieco z przyzwyczajenia. Jego dzieci dalej, dalej robiły podobnie tak jak on, ale już następne pokolenie żeniło się z chrześcijankami i wszystko się tak wymieszało. Rodzina przestała być rodziną, ród przestał być rodem. Łączyło ich tylko nazwisko i wspólne akcje w różnych firmach. Okej, okay. dobra, to już koniec opowieści. Mam nadzieję, że nikt nie usnął, chociaż chyba nie było aż tak bardzo nudno. Ja tam lubię, lubię posłuchać sobie czasem takich rzeczy historycznych nieco bardziej. Wiem, idealnie byłoby, gdybym opracował to i przedstawił w formie słuchowiska, tak? Mi się tylko udało wpleść na szybko znalezionych parę, parę y, odgłosów różnych rzeczy dziwnych. No bo, no bo co? No bo przygotowanie słuchowiska to przede wszystkim jest praca nad scenariuszem żeby to wszystko przygotować, najlepiej jeszcze z podziałem na rolę, jakieś postaci skombinować, albo nawet jeżeli by to nie miało być takie słuchowisko z podziałem na rolę, no to w pełni udźwiękowić to też trzeba do czegoś takiego mieć dobrze przygotowany materiał i najlepiej jest wtedy czytać już coś gotowego, a nie tak opowiadać z głowy i tylko się wspierać karteczką z wypisanymi datami i liczbami. Mm. No, jeżeli ktoś by miał ochotę dołączyć do mnie w tworzeniu czegoś takiego, no to myślę, że możemy się zgadać, może coś z tego wyjdzie. A co w następnym odcinku? W następnym odcinku będzie taki, za dwa tygodnie będzie taki do posłuchania miszmasz podcastowy. Część rzeczy, które przeleżały dłuższy lub krótszy okres czasu w mojej szufladzie głęboko, głęboko ukryte. Część rzeczy jeszcze dogram na bieżąco. Mam nadzieję, że posłuchacie również. To był inny koncept. Ja nazywałem się i nazywam dalej Paweł Duraj. Słuchajcie polskich podcastów. Komentujcie, twórzcie i czyńcie dobro.